Na pierwszy rzut oka, kupiłem używany samochód. Na pierwszy rzut oka wydawał się bardzo dobry, jednak po kilku dniach zauważyłem wszystkie jego wady. Na pierwszy rzut oka, ta książka, na pierwszy rzut oka, wydaje się nieciekawa. Zachęcam Cię jednak do przeczytania całej, bo jest. Naprawdę pouczająca. Na pierwszy rzut oka. Moje oczy na pierwszy rzut oka wydają się niebieskie, ale w słońcu są zielone. Na pierwszy rzut oka. Jasio jest bardzo do pani podobny. Na pierwszy rzut oka widać, że to pani dziecko. Na pierwszy rzut oka. Na pierwszy rzut oka widać, że zielona koszula nie pasuje do czerwonej marynarki. Na pierwszy rzut oka. Co znaczy wyrażenie na pierwszy rzut oka? Wyrażenie na pierwszy rzut oka można użyć w dwóch przypadkach, ponieważ ma dwa znaczenia. Po pierwsze, na pierwszy rzut oka znaczy na pozór, pozornie, czyli inaczej niż nam się na początku wydaje Jeśli na początku coś wydawało nam się fajne A potem dostrzegamy złe strony Wtedy możemy powiedzieć Na pierwszy rzut oka myślałem, że to jest dobre Ale potem zobaczyłem wady Na pierwszy rzut oka Drugie znaczenie wyrażenia na pierwszy rzut oka To od razu bez zastanawiania się. Jeśli coś jest oczywiste, wiemy, że coś się stanie, to możemy powiedzieć, że na pierwszy rzut oka widać, że tak się stanie. Na pierwszy rzut oka. Dialog. Wiesz, kupiliśmy z żoną nowe mieszkanie. No i jak wam się mieszka? Na pierwszy rzut oka wydawało się fajnie. Ale po tygodniu okazało się, że sąsiedzi są bardzo głośni. Współczuję Wam. Wiem, co to znaczy mieć głośnych sąsiadów. Na pierwszy rzut oka.